Dzień dobry, mówi Jakub Krzemiński w podcaście Poznaj Anime. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, powiem o nowościach anime na właśnie lato 2011 roku. Na pierwszy ogień idzie Apple Seed 13. Jak niektórzy już wiedzą, jest to kolejna, kolejna seria. Pod marką Apple Seat. Jest to anime po części robione komputerowo, po części rysowane. Produkcją tego anime zajmuje się Genius Animation Studio w, w, ze, w, ze współpracy z Production IG. E, I ma być e, reżyserią tego anime, ma się zająć Taka Yuki Hamana. No jak już mówiłem, jest to kolejna część właśnie e, serii Apple Seat. Nie będę bliżej się każdym, każdemu anime, które dzisiaj przedstawię, nie będę bliżej opisywał, bo jest tego dużo, a chciałbym każdemu anime chociaż chwilkę poświęcić. Tak. Kolejnym anime jest Inu Marudashi. Ma ono premierę mieć 10 czerwca. Jest ono wydawane przez wytw wytwórnia Gettering. Get co można na ten temat powiedzieć? Jest to anime na podstawie e, mangi o tym samym tytule Inumarudashi Inumaru Stworzonej przez Koji Oishi e, I manga była wydana przez Shueisha 14 września 2008 roku Co można było powiedzieć o tym anime? No Z tego co widzę to ma bardzo taką rzucającą się w oczy grafikę Mówię po screenach, bo no, jeszcze nie widziałem tego anime A no, screeny ciekawe są bardzo oryginalne. E, chyba sobie dopiszę to do listy anime, które muszę obejrzeć teraz na wakacjach. E, kolejne anime, które wyjdzie w tym miesiącu, to jest e, czerwiec 2011, nie ma jakiejś konkretnej daty, jest Double J e, i jest to właśnie adaptacja Manki pod tym samym tytułem. W sumie to nie słyszałem o tym zbyt dużo. Coś kiedyś ktoś mi wspomniał, co to mu jest? To jest jakaś komedia, z School Life. No! Jakaś kolejna, pewnie haremówka szkolna Dobra I, i nie mówiąc da, nic więcej o tym anime Przechodzimy do kolejnego, które się zwie Blade e, Blade, co to jest Blade? Ktoś kojarzy Blade? No oczywiście, że wszyscy kojarzą Blade'a Tak, chodzi o tego Blade'a z Marvelowskich komiksów Niedawno, chyba rok temu zaczęła, zaczęła się seria właśnie Anime na podstawie Marvelowskich komiksów Marvel w współpracy z Japończykami zmontował sobie Iron Mana, zmontował sobie bodajże jeszcze X-Menów. No i teraz chyba przyszła kolejna Blade'a i właśnie 1, 1 lipca wychodzi Blade z Madhouse Studio. Też się nie będę za bardzo na temat tego anime rozpowiadał. No bo kto kojarzy Blade'a ten, kojarzy. Kolejny anime jest to Sacred Seven i jest to anime no, widziałem trailer, ładna sieczka, możliwe, że się zapowiada. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jest ono zapowiedziane na 2 lipca. I właśnie... Znaczy się... Studio Sunrise się nim zajmuje. Kilka anime z tego studia widziałem, no może być nieźle. Nie przedłużając to przejdziemy do kolejnej pozycji. Kolejne na liście jest... Utano no sama Magi Love 1000% Jest to adaptacja gry na PlayStation Portable Z tego co czytałem to będzie haremówka, w której główna bohaterka chce się stać pisarką piosenek No... Haremowa szkoła Coś dla fanów ecchi. Mi się będzie, Mi się wydaje, że to będzie no i takim szybkim krokiem przechodzimy do kolejnej pozycji, a kolejny na liście mamy Nurarion Nomago. Jest to właśnie druga seria anime opowiadającego o, o życiu, podwójnym życiu głównego bohatera, który jest e, przywódcą potężnego klanu yo Pierwsza seria e, tego anime posiada 26 odcinków, 24 po 24 minuty i 2 po 24 minuty. E, te dwa z tego co kojarzę to są specjalne. No i właśnie teraz wychodzi druga seria tego anime Gatunki fantazy i jest to studio Dean Autorem jest Hiroshi Shibashi Będzie chyba co oglądać na wakacjach z tego co widzę Tak, kolejną, kolejną rzeczą na liście naszej jest Yuri Yuri. jest to historia o przynkach ze szkoły, które zakładają sobie w pomieszczeniu do ceremonialnego picia herbaty w szkole. W pomieszczeniu byłego klubu ceremonialnego picia herbaty, tak i to anime ma wyjść 4 lipca Jego, za wydanie tego anime jest gruba, grupa Doga Coco. ja się zajmuje nią Takie taka haremuwa znowu się zaczyna chyba robić no dużo tych haremów no, zobaczymy jak wyjdzie Kolejnym anime na naszej hardkorowej liście anime e, tego lata jest Natsume Yuji Show san Jest to trzecia seria e, Natsume Yuji Show e, i właśnie mm, nie widziałem tego nigdy. Nie wiem co o tym powiedzieć, Pierwszy o tym słyszę. E, tak, teraz przeglądam jeszcze coś na podstaw coś o tej serii i poprzednich. No i... Nie ja wiem, nie wiem, co o tym myśleć. Kiedyś może obejrzę, na razie już się ładna lista uzbierała. I, i to anime ma wyjść 4 sierpnia 2011 roku. Za produkcję odpowiedzialna jest Brain Bass. Kolejnym anime jest... Ej, ciężko do mnie przeczytać, ale już mówię e... Kaito, Tenshi, Twin Angel, Q kyu, To Tokemi Paradise. Tak, to jest sam nazwa tego anime. E, I anime to opowiada o dwóch przyjaciółkach ze stud o dwóch przyjaciółkach ze szkoły średniej, które są najlepszymi przyjaciółkami swoimi e, i w ciągu dnia pomagają sobie w zajęciach szkolnych, a w nocy stają się bezwzględne dla wszelkich bandytów, złoczyńców i tak dalej e, ilość odcink odcinków jest nieznana 5 lipca ma być premiera tego anime e, jest to gatunek typowy dla takich fanów anime jak np. ja czyli gatunki Magic Girls i tym podobne e, no i z tego gatunku możecie sobie obejrzeć również anime Bakusatu też i chan o którym powiem w następnym odcinku i produkcją tego anime zajmuje się y, JC Personal. No. I, no i w sumie na razie o tym tyle przechodzimy szybko do kolejnego anime Morita-san w Mokuchi y, jest to anime ze studia Gran Studia Gram, tak? Ma ono mieć premierę 7, 5 lipca. Jest to... To jest adaptacja mangi o tym samym tytule. Historia przedstawia codzienne życie dziewczyn z, dziewczyny ze szkoły wyższej o imieniu Maju Morita, która więcej myśli niż mówi i zanim cokolwiek powie to już zdąży wszystko przeanalizować 10 razy. Ma mieć seria, to jest ta seria OV, Mam mieć odcinków nie wiadomo ile, w każdym ma być po 23 minuty. Jak już mówiłem, to Studio Gram autorem jest Teasano. Sano. Nie wiem, jestem zaciekawiony. Pewnie kolejna anime dla zbereźników takich jak ja, czyli powtórka za Zumanki, tak mi się wydaje. I przechodzę szybko niczym złota strzała do kolejnego anime, które się Hamisama Dolls. Jest to anime na podstawie mangi napisanej przez Jaime Yamamura. Jest to taki dramat supernatural. Kolejne pewnie Super Girls. Jak mnie mam zobaczymy. Tak, jest to anime również przez Brain Base. Bass tworzone i jego pierwsza emisja będzie jest przewidziana na 5 lipca i już tak szybciutko, szybciutko przechodzimy do kolejnego anime. A chodzi konkretnie o Nian Fear The Animation Tak dobrze usłyszeliście Nian Fear the Animation Jest to anime o kocie, który dostał krwi Vampira i po.. W tym czasie został on zabrany przez dziewczynę o imieniu Misaki do domu, no i żyje z nią. Jego ulubionym zdaniem i wyrażeniem jest daj mi nian krwi. E, tak, na pewno to obejrzę, jak tylko zacznie wychodzić, bo kurde, tak mi się podoba, już sama kreska. E, produkcją zajmuje się Studio Gonzo, e, jest to komedia oraz Supernatural, no i takie kotki fajne, dobra, nieważne, zobaczycie zresztą sami. E, najprawdopodobniej zdjęcie z tego anime Wrzucę na stronie głównej Jako obrazek tego odcinka No i co mam następne Następne jest e, Baka to Test To Shoukanju Nii e, I jest to Kolejna Kolejna, kolejna część właśnie e, Anime o tym samym tytule Baka to Test So Shinju no i kolejna, szko, kolejna szkolna ko, szko, Kolejna seria szkolna która ma być wydana 7, 7 lipca przez studio Silverlink. Aż sprawdzę, co więcej na ten temat mówi, mówi internet. Tak, sprawdziłem, jest to kolejny romans. Pochodzi ze studia Silverlink, jak już mówiłem. Autorem jest Kenji yon -we. o tym jeszcze nie mówiłem. No i reżyser już zajmuje się, się Shin Onuma. No i kolejnym anime, które jest na naszej liście jest to usagi drop znany również jako bunny drop i jest to anime napisane przez yumi Winta jest to komedio-dramat na podstawie mangi jest on otworzone i pierwsza emisja ma być 8 lipca 2011 roku w telewizji fuji tv przez production ig manga ma 8 tomów oryginał serii był wydany serii mangowej był wydany w październiku 2005 roku, a zakończył się w kwietniu 2011 wydany był w, kan w Kanadzie w Wielkiej Brytanii w Japonii oraz w Stanach Zjednoczonych odcinków wszystkich tej serii jest niemalże 50, 49 sztuk mangi, oczywiście no i nie ma dużo już o tym anime przechodzimy do kolejnego którym jest Blood C Nie wiem, czy on ma coś wspólnego z Blood Plus albo innymi seriami pod tą nazwą ale jest to kolejne anime do którego historia została napisana przez Clump Produkcją zajmuje się Production IG 20. przepraszam, już się pomyliłem... 7 lipca ma być emisja tego anime. Tak. Y, Blot The Last Vampire to jest y, pierwowzór tego anime. Y, czyli dobrze się domyślałem. Y, no i jeżeli ktoś lubi serię Blood to zachęcam do obejrzenia. Y, no i kolejne, kolejne anime. Nie stójmy w miejscu, przesuwajmy się. Tak. Chikimayo jest to anime na podstawie mangi o tym samym, ani, o tym samym tytule y, napisanym przez y, Hiyame Asano y, Ilustracje były robione przez Senji Kluchi Clu... y, No i anime ma być właśnie w lipcu 2011 roku y... 2011 roku emitowane przez studio Feel It, albo Phil nie, pamię, nie, nie pamiętam i to anime opowiada o chłopcu, o człowieku konkretniej, który ma lat 17 i nazywa się Kanoe Subaru, y, który jest lokajem u jednego z kolegów swoich kolegów, Kanade Suzuki y, ich historia opowiada o tym, jak chłopiec o imieniu Kanjiro Sakumachi odkrywa, że Subaru jest tak naprawdę dziewczyną tak, ale popieprzone, naprawdę, ale popieprzone kolejnym anime jest tak zwany numer 6 który ma zostać wyemitowany 7 lipca również przez studio Bones i anime to opowiada o życiu w mieście, no właśnie numer 6 w 2013 roku jest to właśnie miasto idealne. Shion został uznany jako najwyższej pozycji wśród inteligencji, gdy miał dwa lata i, i żyje właśnie w luksowej części Kronos. Na jego rodziny urodziny poznał piękną, pięknego chłopca zwanego Nezumi, który uciekł z poprawczaka. Shino chronił go, ale Biuro Bezpieczeństwa Publicznego pozbawiło one Shino, Pozbawiło Shino wszystkich swoich przywilejów i wydalino, wydalono go z Kronos do Lost Town. Cztery lata po wygnaniu właśnie Shino powraca do miasta numer 6. Science Fiction, kiedy się obejrzy. Ładna grafika, zobaczymy co z tego wyjdzie. Byle do wakacji, hehehe. No i teraz czas na kolejne anime, czyli Idol Master. Jest to gra na podstawie gry Arcade na Xboxa 360 i to anime opowiada o Haruka Anami, która jest piosenkarką pop i gdy została ona zaakceptowana na przesłuchaniu, to została wysłana do Tokio, aby rozpocząć karierę w branży rozrywkowej. Co można tym powiedzieć? Akcja, komedia, mecha, science fiction, takie... E, tagi były na My Anime List. E, zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Bo nie jestem pewien tych tagów. E, w ogóle mecha, nie wiem. Ja tu widzę dziewczynki w, w ubrankach jak z jakiegoś szkolnego anime, e, które patrzą się do góry na kwiaty wiśni. No, ale dobra. Zobaczymy następnym razem. Chyba że jakoś inaczej jeszcze z czymś innym mi się pomylił ten Idolmaster No ale jak patrzę na Jak patrzę tutaj na Opis na takiej karteczce, która jest właśnie e, Summer 2011 anime To powinno być raczej to No ale nie jestem pewien Kolejne, kolejne anime, kolejne, kolejne, kolejne, kolejne, bo 16 minut odcinka I tym razem mamy coś bardziej nie wiem jakiego Mawaru Pingun Drum nowy projekt nowy projekt właśnie z, znowu z Brain Base, no, który ma być emitowany w lipcu również 2011 roku nie znalazłem o nim zbyt dużo informacji w sumie nic o nim nie znalazłem nawet nie znalazłem w filmiku na ich stronie głównej jest tylko obrazek dwóch pingwinków i nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie no. Kolejne anime Tak, y, Itsuka ten ma no Kuro Usagi y, Jest to anime z... Jest to anime, które jest produkowane przez... Zeks... CS I ma wyjść 8 lipca Zobaczymy Zaraz poszukam coś na temat tego anime. Ok, czyli jest to anime na podstawie powieści, yy, która została napisana przez Takaya Hagami. Ilustracje były wykonane przez Yu Kamiya i właśnie 10... przepraszam, 20 listopada 2008 roku i 8 woluminów zostało wydanych yy, tej powieści. Anime jest yy, przez studio ZXCS, już mówiłem, w telewizji TVS, nie, to nie jakieś polskie, to jest po prostu japońska telewizja, w takiej będzie emitowane reżyseria Takashi Yamamoto. Skąd, skąd ja tego pana kojarzę? Mhm. Dobrze, nieważne. No i to anime opowiada o... Studencie pierwszego roku Kagur... Karugane Taito Który właśnie studiuje w Miyasaki High Po kontuzji, która uniemożliwia mu uprawianie karate I... Nie wiem... Zresztą zobaczymy jak wyjdzie Nie chcę nie chcę mi się tej przeszukiwać i tłumaczyć sobie wszystkiego z wikipedii Bo angielskiego zbyt dobrze nie znam, a po polsku nie ma No i właśnie gatunki do fantazy i romans To zobaczymy, zobaczymy no. The next anime is... R15, nie, coś wcześniej jeszcze jest Nekogami Yor Yorozu mhm. Anime to ma być wydane... 9 lipca przez studio AIC plus, e, i plus AIC plus z ze znakiem dodawania na końcu e, gatunki komedia supernatural Sinan e, jeszcze nie został emitowany jak już mówiłem e, i tak e, Kajoma Jozu Działa sklep z antykami. Maju kot boga, negogami. Żyje z jojozu, jozu i prowadzi życie bezczynne. Wiele innych bogów wizytuje Maju i cieszą się z zabawy. Hmm. Jak to rozumieć? Pewnie będzie niezła schiza kolejna. Zobaczmy co na screenie. Tak, tu będzie schiza. Dobrze. <głos> Masakra. O kolejnym anime nic nie znalazłem, tak więc od razu przeskakuję do Dantalian z Hoka i, I Antony Deesward, który jest głównym bohaterem. Dziedziczy stary dwór i osobistą bibliotekę swojego dziadka. I w piwnicy tej rezydencji spotyka dziewczynę, która się nazywa Dalian. Jest ona Dantalianem i Brama i Bramą? do Dantalian, która przechowuje zakazie zaneksięgi z Demonami nie wiem nie jestem pewien jak to przetłumaczyć i anime to ma być wydane 15 lipca przez Gainax tak to są to jest to studio od Ewangeliona Furikuri i wielu innych dobrych dzieł no i sobie obejrzę, jak tylko wyjdzie no i kolejne, I kolejne, to kolejne to Już mówię o nim więcej. Anime to jest wydawane przez Project nr 9 and Studio Blanc. I właśnie na lipiec 2011 roku jest ono przeznaczone. I opowiada o klubie koszykówki. Nie za dużo na tym znalazłem, może, za, może później coś więcej o tym będzie. No, kolej, kolej, kolej, kolejna anime opowiadające o życiu szkolnym i o klubie koszykówki. No, Od razu przejdę do kolejnego. Manju Chou. Jest to anime o niczym innym jak o klanie samurajskim, w którym, jak wiadomo... Zacznijmy od tego, że w teraźniejszym czasach piersi odgrywają bardzo dużą rolę w świecie i właśnie za czasów ery Tachemey klan klan Manju, Manju chce podnieść chce podniesienia w przyszłości dużych piersi napisał tajny zwój posiadany przez klan który mówi o różnych technikach jak mają one rosnąć duże i piękne tak i Hilfusa ma być następczynią klanu następcą klanu no i o tym jest całe anime to jest na podstawie mangi z tego co kojarzę tak więc typowe echi pomieszane z akcją i to anime ma być przez Hoods Entertainment wydane w w lipcu tego roku. I Koko Mario no kolejna kolejny animeś tak zowie anime, tak wy wydany ma być przez Se Se Seit Light również w lipcu i opowiada ono o dziewczynce z Japonii imieniem Jun która wyrusza w wycieczkę do Francji i Oscar jej kolega we Francji Pomaga, jest, pomaga w sklepie do, Pomaga w rodzinnym sklepie W Paryżu I to jest właśnie jedno z kolejnych anime I jeszcze jedno Bodajże przedostatnie Kamisama no Memo Chou Jest to historia Tego anime zostaje na, jest stworzony na podstawie powieści, powieści oraz mangi, która została napisana przez Haikaru Suji i właśnie anime ma być wydane również w tym miesiącu w lipcu konkretnie, konkretnej daty nie została konkretna data nie została podana JC Staff ma to anime Wy, wyprodukować. Chyba wcześniej, tak, dziś wcześniejsze anime, które to, te, to, to samo studio produkowało, to było Kanyoł też i Twin Angel, o którym dzisiaj też chwilę wspomniałem. No i jeszcze jedno anime z JC Staff, która ma wyjść już 25 sierpnia. To Taney Opera Milky Homeless Special. Jest to y Kolejny taki odcinek właśnie e, Teenage Opera Milky Homeless mm, No i jeszcze powiem teraz tak pokrótce e, Serię OVA od o, o, ona, Które mają wyjść e, Korewa, Korewa Zombie Desuka e, Jedno anime e, Drugie jest Baby Princess e, 3D Paradise e, Zero Fairy Tale Yokuso Fairy Hills Iger Girl Kuro no Hei Hen no Hanuchi no Mori e, Kiss e, X6 e, Anno no Exo Exotic e, Helsinki Ultimate Epizod 8 Na to wszyscy czekają od bodajże dwóch lat, w tym ja też i o tym anime już zrobiłem wcześniej odcinek, o, o samych oawach też mam nadzieję kiedyś nagrać jak już wydadzą yy, tylko właśnie wezmę i powiem, że yy, rzecz jest troszku niemiła bo Helsing Ultimate to jest już ósmy na bodajże 12. no, czyli troszkę mało, no ale musimy jakoś przeżyć yy, i kolejne, kolejne oaw to Softeni jeszcze inne, Black Lagoon, Robertas, Blood Trail. Katechi Ka Kaiso kolejny. Sancia The Lost Canvas Mayo Siwa Second Chapter No Sancia też dobra anime, duża seria i właśnie o, The Lost Ka Canvas jest to już y, nowa seria OAF, czy już nawet zrobiona, nowa seria duża. No bo tam, bo poprzednia pierwsza Sancia to już jest trochę przestarzała grafika i. i dobrze, że zrobili, muszę jakieś obejrzeć. Nichio To jest kolejne Następne jest Yuramets Hach e, Stikol Gaiden Oraz e, Senju no Valkyria 3 Tega Time no Soru Suoru Oraz jeszcze kilka anime Z tej serii off e, Maria Holika Alive Pretty Rhythm Aurora Dream Higurashi no Noka Kukoro Nikira No Higurashi też jest niezłe Apresy <laughs> 13 o tym mówiłem Onichan no Koto-naka ze Yarmoriu naka Dakara-ne No, przepraszam No i w sumie Chyba tyle No i jeszcze filmy pełnometrażowe To dwie części Pokémonów, Naruto Puden Blood Prison Fullmetal Achemist Milios no Sei Naruhoshi y, Hate no G Goktoku Heaven in Space and on Earth i w sumie to tyle. Sayor Basaya, The Last Party, jeszcze ma być wydane z filmów, no. I w sumie to tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Mówił Jakub Krzemiński. Dobrego dnia. Sayonara.